Dziękuję bardzo. Słychać mnie dobrze, tak? Okej, okay, dziękuję. Następnie chciałbym przeprosić, jakby mnie złapał e, atak kaszlu, który co, co, co, co tam parę paręnaście minut mnie dopada, także na chwilę się wyciszę i się wy, wykaszę, ale mam nadzieję, że, e, że góra spowoduje tak, że nie będę musiał e, jak gdyby przerywać e, p, p, tej speakerki. Wiecie, ja bardzo dziękuję za, za, za zaproszenie, za to, że, że mogę się podzielić doświadczeniem. Zostałem poproszony o, o, o podzielenie się jak gdyby doświadczeniem z kroku piątego, jak, jak to u mnie było, jak ja go, jak ja go dzisiaj widzę i, i tradycji piątej. Wiecie, no jestem, jestem bardzo jak gdyby wdzięczny za to, że, że, że jestem w tej wspólnocie, że mogę, mogę oddawać to, co, co dostałem, że dzielić się tym, tym swoim doświadczeniem, wiecie, bez lęku. To jest dla mnie niesamowita, niesamowita rzecz, bo całe moje życie było podszyte, podszyte lękiem. Ja się, ja się panicznie bałem przez to, y, y, gdzieś tam ten lęk racjonalny, y, y, przez to no, zakładałem różne maski, udawałem, y, udawałem kogoś, kim nie jestem, y, żeby jak gdyby dodać sobie odwagi, animuszu, otuchy, i tak dalej, i tak dalej, przez to, y, gdzieś te, te lęki y, mi towarzyszyły. I dziś ja jakbym spojrzał. 7 lat wstecz jak żyłem i, i, i w, jakich stanach, w jakich stanach byłem, nawet nie pijąc alkoholu, bo ja alkoholu nie, nie piję od lat 12, będę, będzie nie w sierpniu 12 lat jak nie piję, a, a tak naprawdę w, w, wyzdrowiałem z tego beznadziejnego stanu umysłu i ciała 7, 7, 7 lat temu. Dostałem to rozwiązanie i no i gdzieś tu tym głównym, jednym z głównych elementów y, y, tego stanu, który mi dzisiaj towarzyszy, był krok piąty, nie? Czyli, y, czyli ja po, po, po gdzieś kroku piątym y, opuściłem je lęki, nie? To do tego jeszcze pewnie y, za chwilę za chwilę nawiążę, ale, ale, ale to, że dzisiaj nie mam lęku, że mogę y, jak gdyby z y, Tutaj powiedzieć swoje doświadczenie bez, bez obawy, czy mnie ktoś oceni, czy się komuś spodoba, czy się nie, e, nie spodoba. Kiedyś bym się pod ziemię zapadł, chciał dobrze wypaść, e, gdzieś, e, żeby, żeby był poklask, żeby mnie tam e, klepali, e, klepali po, po plecach nie dzisiaj, e, dzisiaj gdzieś tam e, e, od, tego, od tego jestem wolny. Może jak po ludzku. E, e, oczywiście, że, że, że pewnie chciałbym dobrze wypaść, ale, ale nie mam już z tego powodu lęku, tak? że, że, coś pójdzie, że coś pójdzie nie tak. I to jest taka największa w ogóle jedna z największych rzeczy, która mnie spotkała w, w, w programie i we wspólnocie, od, od, jak gdyby z, ten brak, brak tego ręku, bo on mi towarzyszył, pani śmietały, czy wiecie? Nie da się jak gdyby o samym kroku piątym opowiedzieć tak, zresztą, no, tak mi się wydaje, bez, bez chociaż chwili poruszenia kroku czwartego, bo tutaj. Tu jak gdyby zaszła taka, taka istotna, istotna rzecz, że jak krok czwarty dostałem łaskę, dostałem łaskę, od, dzisiaj, od, od dzisiaj to wiem, napisania go w 100% uczciwie, nie? bo do tej pory wszystkie rzeczy, które, które robiłem, robiłem nieuczciwe. Ja terapie, które, które przechodziłem, wiecie, prace, które na terapiach pisałem, one były koloryzowane, ja udawałem, dodawałem sobie różne rzeczy po to właśnie, żeby, żeby mi tam ktoś mnie po plecach poklepał, żeby, żeby, żeby się komuś spodobało, albo żeby ktoś płakał, nie? Żeby się terapeucie spodobać, no i tak dalej, i tak dalej, nie? Tam w ogóle nie było za, za, za grosz w tym wszystkim uczciwości. Zresztą całe moje życie E, począwszy od, od, od, od tego młodego wieku, w, który, e, w którym już gdzieś ta choroba alkoholowa e, e, dawała znać o sobie, czyli tak naprawdę ten brak siły duchowej, e, e, jak, się, jak się odezwał już e, e, za dzieciaka, gdzie już zaczynałem mieć te lęki e, i, i, i te stany, nie, to, to, to już udawałem, e, oszukiwałem, e, e, kręciłem. P, p, często mówiłem nieprawdę pamiętam tam oszukiwałem że, że, że mam jakieś zabawki w domu już jako dzieciak że, że mam wideo w domu a nie miałem nie? i ktoś jak po, załatwił kasetę wideo i powiedział to chodź pójdziemy do ciebie obejrzeć i, i nagle lęk bo, bo, bo przecież ja nie mam tego wideo a tutaj zebrała się grupa osób i chce do mnie przyjść obejrzeć i wiecie tą kasetę i to w ogóle całe od całego dzieciństwa już to wszystko gdzieś tam we mnie ta nieuczciwość i, i, i, i taka manipulacja i krętactwo już, już mi towarzyszyło, nie? Po tym dorosłym życiu to już, to już osiągnęło takie, takie apogeum. Ja czasem sam nie wiedziałem, co jest prawdą, a co nie. Niektóre rzeczy miałem tak wymyślone, że, że one nigdy nie miały zdarzenia, a, a w moim mniemaniu moim one były faktem. Ja to opowiadałem tak, jak już sam jakby to na, na pewno się w moim życiu wydarzało. To już była taka anegdota, która, która mi towarzyszyła całe życie. Wiecie, dzisiaj wiem, że, że uczciwie i dobrze postawione kroki 1, 2, 3 dały mi, dały mi tą taką no, łaskę z góry, gotowość do tego, żeby w 100% uczciwie napisać krok czwarty. I to się, to się wydarzyło. Wiecie, ja nie wiem, jak to się stało, ale, ale przy. No, nie wiem, no. Tak jak powiedziałem, wiem, że, że Bóg mi dał tą, tą siłę i łaskę do tego, żeby, żeby to napisać. I, I to była pierwsza uczciwie, w stu zrobiona rzecz, jaką, jaką zrobiłem. Nie? I pamiętam, jak wypisywałem te urazy do, do ludzi, te swoje, swoje tajemnice. W, w tabelce seksu, czy, czy, czy gdzieś w, no, te, te, te wszystkie inne, inne urazy do, do ludzi urojone często, bo one, one gdzieś tam się roiły w mojej głowie. Ja byłem sprawcą, zresztą w 80%, nawet myślę, że więcej, tabelkę czwartego kroku potem przyniosłem do ósmego, czyli, czyli gdzieś no, moja, moja, moja zasługa w tych, w tych moich urazach była, była duża. Wiecie, jak ja zobaczyłem to tak naprawdę jakim E, jakim byłem człowiekiem, jak mi wyszło e, wyszło w, w, w, w, no, w tych wadach charakteru, że, że większość wad charakteru, że jestem egoista, jestem egocentryk, że jestem e, e, manipulant, że jestem e, e, osobą ściwą. Ja, w, w życiu mi się nie wydawało, że, że ja jestem mściwy, nie, Okazało się, że, że chęć zemsty była przy każdym, e, przy każdej urazie, nie? że jestem osobą ściwą, że e, e, no, samolubną, egoistyczną, egocentryk, duma. E, wszystkie wady charakteru mi gdzieś tam wychodziły i pamiętam e, e, jaki lęk miałem ogromny jadąc do, do sponsora, w, żeby w, w piątym kroku e, e, mu to wszystko gdzieś tam wyznać. Nie? A pamiętam, że, że jadąc do, do niego e, no, w, miałem, e, modliłem się nawet w duchu, żeby żeby p, Coś się stało. Coś się wydarzyło. Jakiś realny powód. Najlepiej stłuczka jakaś. Jechałem samochodem i tak mówiłem, kurczę, jakby tutaj teraz taka stłuczka była, to ja bym miał taki realny powód, że, że, żeby powiedzieć, że, że, że nie mogę przyjechać i tego przeczytać. Tak się tak się gdzieś tam bałem tego, tego zmierzenia się z tym, no tak naprawdę wyjawienia tego drugiej, drugiej osobie. Ale nagroda, jaka mnie, mnie, mnie spotkała, to to rzecz niesamowita, bo no, często ludzie tak mają, nie wszyscy, ale ja po przeczytaniu tego i postawieniu u sponsora Piątego Kroku, no, byłem na tej, na, tej, na tej przysłowiowej chmurce, nie? Po raz pierwszy czułem się w tym czwartym wymiarze. Wiecie, ja, sponsor mieszka na, na, na trzecim piętrze, ja... Zawsze jak jeździłem do niego na, na spotkania co tygodniowe, to e, wjeżdżałem Windą, zjeżdżałem potem Windą, wszystko gdzieś tam. E, e, tak, tak to wyglądało, a tutaj po, po przeczytaniu e, u niego tego kroku ja nawet nie wiem, e, kiedy się znalazłem e, e, przy samochodzie z jaką le, lekkością gdzieś tam e, e, w, w, sprunęłem z tych, e, z, tych, z tych schodów to było to niesamowite, e, niesamowite uczucie, zrzucenie tego, e, tego ciężaru z, z sponsorowi, wiecie ja, ja też jak gdyby czytając ten y, y, y, b, brzmienie tego kroku piątego, czyli wyznaliśmy sobie, Bogu sobie i drugiemu człowiekowi istotę, y, istotę naszych błędów, to, to gdzieś y, y, przed, przed y, jak gdyby sponsorem, y, no to jak, jak napisałem, to, to, to wyznałem to Bogu, nie? Czyli, y, czyli gdzieś tam wiedziałem, że, y, że, że mnie wysłucha, że już mam z nim E, e, jakąś relację e, nawiązaną. To jeszcze nie, nie, nie, nie była relacja taka, e, e, przynajmniej z mojej strony, e, e, jak jest teraz, tak? Ale już jakąś relację miałem, bo ja byłem daleko od, od, od Boga, tak? Ale, ale ta relacja już się, już się wiązała. Już y, y, gdzieś tam y, no, y, y, szczególnie krok drugi mi dał taką siłę, bo uwierzyłem, że, że, że Bóg może przywrócić mi ten zdrowy rozsądek. Uwierzyłem tak naprawdę w po wykonywania sugestii. Dostałem, przychodziłem w ogromnych obsesjach do, do, do wspólnoty, w ogromnych obsesjach dostałem te, te, te sugestie. Żadna ludzka siła nie była w stanie na tamten czas mi, mi pomóc a, a po trzech dniach wykonywania sugestii klękania i, i, i gdzieś y, nawiązywania kontaktu z Bogiem jak ręką odjął została odebrana mi obsesja nie? i to był taki e, e, no, element, y, ja nie wiem, drugiego kroku bo ja wtedy uwierzyłem, że że, że siła większa ode mnie samego może, może mi ten zdrowy, zdrowy rozsądek. Wtedy to się mówiło o zdrowiu, bo też się było wydanie trzeciem. Ja, my dopisali, dopisywaliśmy do opisem w myśleniu i zachowaniu, czyli wiadomo było, że to nie chodzi o te zdrowie takie, takie tylko o te zdrowie psychiczne i i, i fizyczne i wiecie i, i, i ja w to uwierzyłem I, i to mi pomogło potem jak gdyby nawiązywać dalej tą, tą relację I, i, i w kroku piątym jak, jak wyznałem jemu potem Bogu wyznałem sobie i, i właśnie temu sponsorowi to było ten, to dopełnienie, które które dało mi dzisiaj wiem tą wolność. Wiecie, bo, bo ja od tamtej, od momentu kroku piątego śpię spokojnie. Ja nie, nie mam lęku. Nie mam lęku. Ja nie wiem, to, to jest dla mnie niesamowita rzecz. Ja mam oczywiście obawy. Mnie, no, targają jakieś niepewności, jakieś inne rzeczy, ale to nie jest lęk, który mnie paraliżował od, często od rana do wieczora, którym był podszyte całe, całe zresztą książka. E, e, w, w, w Wielka Księga y, jest duży duży rozdział po, po, poświęcony duża część o tym, o tym lęku. Nie? I to jest mi bardzo bliskie, bo, bo jak tak się czułem, on ja, ja, on paraliżował. On by, ja go klasyfik, powinienem klasyfikować, tutaj jak jest napisane, e, jako kradzież, że on robi więcej szkód. I w moim przypadku e, e, tak robił, bo ja wszystko, co, e, e, te moje działania, wszystkie moje uzależnienia, wszystkie moje, moje, moje jakieś tam e, no, te, te p, życiowe klęski to były spowodowane lękiem. No, tylko, i, tylko i wyłącznie. A dzisiaj tego lęku nie ma. I to jest dla mnie niesamowite. Od 7 lat śpię spokojnie, nie budzę się w nocy, nie targają mną jakieś tam dziwne stany. Wiecie, ja przed krokiem piątym jeszcze, jeszcze, miałem, jeszcze miałem tego lęku dużo. Ten lęk, który, który, o którym mówiłem, jak jechałem do, do sponsora, to był ostatni, który, który był tak, tak silny, który, który tak odczuwałem, nie? I do tego czasu jeszcze y, y, nie zasypiałem spokojnie, y, bo, bo gdzieś tam miałem sprawy komornicze, długi, y, różne, różne, różne historie, jak to wiecie jak to alkoholicy i, i, i, i to mi spędzało sen z, z, z powiek. Nie? A, a, a pierwszy raz po, po tym, jak przyjechałem od sponsora, zaznałem jak dziecko i, i obudziłem się i to była niesamowita, niesamowita rzecz. Wiecie, wtedy opadły ze mnie te, te, te łódzki tego tego fałszywego, tego fałszywego Marcina. I wiecie, Traf chciał, że chwilę, dosłownie, na, na, na drugi dzień po, po tym kroku pojechałem E, e, zaspałem, e, bo tak mi się dobrze spało, pojechałem do, e, do, do pracy spóźniony klient na mnie czekał i, i, i p, jak wszedłem do pracy, tego go przeprosiłem e, e, i powiedziałem, że zaspałem, nie? Po ludzku, że zaspałem, bo potem wszedłem na, na zaplecze przebierając się i złapałem się na tym, że ja powiedziałem prawdę. Nie? A, a do tej pory w ogóle, jak gdyby, jakbym się spóźnił do tej, do tej pracy, to bym wymyślił 56 historii różnego rodzaju, nie? A to, że tam jakiś korek, a to, że, że jakiś wypadek był po drodze, a to, a to jakieś różne, różne, już bym na pewno coś znalazł, żeby, żeby wymyślić. Tutaj spłynęła na mnie taka, taka, taka fajna rzecz, że, że powiedziałem prawdę, nie? Czyli, czyli gdzieś tam uwolniłem się od tego, od tego, od tego fałszu. Wiecie, ta obietnica zresztą, ona jest zawarta na, 70, na 76 stronie. Pewnie wszyscy, wszyscy ją znamy. Obietnica piątego kroku. Ja ten kawałek zacytuję. Kiedy nie ukrywając niczego zrobimy ten krok, jesteśmy zachwyceni, możemy spojrzeć w świat prosto w oczy. Możemy przebywać sami w całkowitym spokoju i swobodzie. Opuszczają nas lęki. I to, to jest właśnie ta obietnica, która, która w moim przypadku się sprawdziła. Ale dalej jest tak, zaczynamy odczuwać bliskość naszego stwórcy. Nie? Ja też ten krok mnie bardzo, bardzo zbliżył do, do Boga. Nie? Gdzieś, no, to cały, cały program jest ten nasz, tylko pierwszy krok tutaj mówi o o, o, tej, o tej bezsilności wobec alkoholu, reszta jest, jest tak naprawdę krokami też duchowej minie i, i każdy, każdy po kolei bardzo mnie zbliżał do, do, do naszego, do, do mojego Boga. Tak? I być może wcześniej mieliśmy już jakieś przekonania duchowe, ale teraz zaczynamy przeżywać duchowe doświadczenie. I ja też mam takie doświadczenie, że y, pamiętam jak na mityngach y, słyszałem, no, te, te duchowe aspekty e, od ludzi, że jak, e, e, o tych duchowych doświadczeniach, o tych stanach, które, e, które mają. I wiecie, i ja e, jak gdyby wierzyłem tym ludziom, e, wierzyłem, że tak e, e, mogę mieć, ale ja nigdy tego nie czułem nie, do tego momentu. I pamiętam, po kroku piątym sponsor zabrał mnie do zakładu karnego na, e, e, na meeting i, i, i weszliśmy we trzech i jeden z, z przyjaciół, który, który przed wolności miał speakerkę Wiecie, i ja pierwszy raz nie słyszałem, co on mówi, tylko czułem, co on mówi. Nie? To było dla mnie niesamowite przeżycie. To było takie doświadczenie duchowe, które, które też odcisnęło gdzieś tam w tym moim procesie zdrowienia. Dużą, dużą wartość mam. Nie? Mam szacunek wielki dzisiaj z wielkim z sentymentem. Jak spotykam tego alkoholika, to, to gdzieś godarze, bo to był taki mój pierwszy, pierwsza osoba, gdzie, gdzie jak gdyby poczułem to, to wszystko te duchowe aspekty, o których, o których on mówi. To ciężko pewnie ci z nas, którzy, którzy gdzieś tego doświadczali, to wiedzą, wiedzą, o czym ja mówię. Ciężko to jest jak gdyby słowami ten stan określić. To jest ten czwarty wymiar, nie? Który, który książka mówi. A to, to też dla mnie było ważne, bo, bo po, tej, po tej wizycie gdzieś też jak gdyby chciałem no, gdyby ta moja Y, y, droga we wspólnocie jest tutaj przez y, y, w dużej mierze opiera się na, na niesieniu posłania do zakładów y, do zakładów karnych, często gdzieś tam w y, zakładach karnych, y, sponsoruje, przekazuje i tak dalej, no ale to nie, y, nie temat na y, nie temat na dzisiaj, wiecie y, y, no jak gdyby y, y, to, to te doświadczenie Później już wiele razy i bardzo często ten, ten stan już, już czułem. Dało mi taką też jak gdyby no, siłę na, no, do, dalszej, do dalszej pracy, nie? do dalszej pracy nad, nad, nad kolejnymi krokami. Wiecie, krok piąty, ja go postawiłem. W, tak naprawdę siódmy rok będzie jak, jak ze sponsorem stawiamy. Ja robię co jakiś czas inwenturę tego, tego, tego kroku piątego. Tak naprawdę raz w roku, raz w roku gdzieś tam spisuję tą, tą inwenturę. To samo robimy z, z moimi podypiecznymi, Tak, też gdzieś robimy tą, tą inwenturę tego, tego kroku. Tam już na szczęście dzięki krokowi dziesiątemu to już tam do tej inwentury często niewiele jest co, co dopisać, ale mi się wydawało, że krok piąty jak gdyby postawię i, i, i, i koniec. A tak naprawdę ja, ja krok piąty stawiam każdego dnia. Ja każdego dnia gdzieś wyznaję podczas stawiania kroku jedenastego, podczas modlitw, medytacji, gdzieś tam wyznaję Bogu swoje, swoje winy, bo przecież jestem człowiekiem ułomnym, nie jestem idealnym, prawdopodobnie, nie wiem, nigdy nie będę, tak, też popełniam błędy, też, też gdzieś tam no, mam od tego dziesiąty krok, ale też mam krok piąty ciągle, gdzie mogę Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi, czyli ciągle sponsorowi wyznać i, i, i, i na bieżąco, i na bieżąco z nim dyskuto, przedyskutować różne różne rzeczy. To, o to samo proszę też swoich podopiecznych, tak, o tą inwenturę, o to, żeby, żeby też tak gdzieś no, żeby mówili o, mi o, o, tych, o tych swoich no, ułomnościach, niepowodzeniach i tak dalej zresztą. Ta szczerość między, między, między nami jest bardzo ważna. Wiecie, ja y, y, tu może uprzedzę jakieś, jakieś pytania, y, bo może będą y, odnośnie... Ja dostałem y, y, taki przekaz programu y, i piąty krok, czytanie z, y, sponsorowi. Tak? Czyli ja z każdym swoim podopiecznym, y, którego mam, y, y, proszę o to, żeby, żeby ten krok piąty żebyśmy no, jak gdyby nawiązali tą nić porozumienia gdzieś tam i, i, i, i krok piąty przeczytał podopieczny sponsorowi, czyli, czyli tutaj jak gdyby mi. Ja nie sugeruję, że można iść tam gdzieś do, do kościoła. Oczywiście to jest wola, wola podopiecznego, gdzie gdzie będzie to chciał zrobić, natomiast ja taki, ja taki przekaz dostałem. W moim przypadku zadziałał, mi się wydaje, skutecznie. Dzisiaj mam niesamowitą relację ze sponsorem. Zresztą to nie jest tak, że to działa w jedną stronę, bo, bo jak poszedłem wstawiać piąty krok do sponsora, to sponsor wyjął zeszyt i przeczytał mi swoje swoje tajemnice. Ja dzisiaj robię identycznie ze swoimi podopiecznymi. To nie działa w jedną stronę, że, że w kroku piątym ja, podopieczni mi tylko czytają, tylko ja też jak gdyby no, jakieś tam część swojego, swojego kroku też też podopiecznym po pierwszym, czytam. Dzisiaj nie mam lęku przed tym, żeby, że się ktoś coś dowie. Dzisiaj nie mam lęku przed, przed swoją, przed tym, jakim, jakim byłem człowiekiem, bo dzisiaj wiem, że, że to nie była jak gdyby no, do końca moja sprawa, tylko sprawa mojej choroby, bo dlaczego ja dzisiaj tak nie robię? Nie? Jak wyzdrowiałem z tej choroby, to dlaczego ja dzisiaj nie krzywdzę ludzi, dlaczego dzisiaj ludzie przeze mnie nie patrzą, dlaczego ja dzisiaj nie kradnę, nie robię, nie robię, nie żyję, nie nie. nie nie czciwie, nie oszukuje, nie, e, e, nie bije ludzi e, i tak dalej, i tak dalej, nie? Czyli, e, czyli dzisiaj, w, jak gdyby odzyskałem to zdrowie, to, e, to zachowuje się w cudzysłowie, jakby to powiedzieć, normalnie, tak? a, a choroba moja, mimo tego, że nie piłem, byłem w, w różnych takich momentach e, e, swojego życia, gdzie gdzie utrzymywałem abstydencję, a, a, a nic się ze mną nie, znaczy nie zmieniało, bo zachowałem się tak samo, że mi w pewnym momencie e, e, jak gdzieś tam e, no, e, miałem terapię, nic ze sobą nie, więcej nie robiłem, to mi powiedziała, ty idź się napij, bo, bo ze, z tobą się nie da wytrzymasz. nie Dla mnie się nic nie zmieniło. Oprócz tego, że nie śmierdzi od ciebie budą, to dla mnie nic się nie zmieniło, bo jesteś taki sam. Nie? Ja nie wiedziałem, o co jej chodzi tak naprawdę. Pukałem się w głowę, mówię, nie piję, taki wspaniały człowiek o co jej chodzi tej kobiecie, Dzisiaj widzę, że ja byłem identyczny, byłem nieuczciwy, oszukiwałem ją, e, okradałem, e, e, źle się odnosiłem, krzyczałem, wiecie, ale ja zupełnie tego, tego jak gdyby nie widziałem i e, krok, krok piąty mi tak naprawdę, e, tak naprawdę to, to, to, to obnażył, nie? E, Jakim e, krok czwarty z piątym, e, jakim byłem, jakim byłem człowiekiem, wiecie, to, e, no, krok, to, krok milowy taki, Wszystkie kroki są nie ma ważniejszego, mniej ważnego innego, ale, ale to jest taki taki krok dla mnie uwalniający był, nie? To był uwalniający, że mogłem jak gdyby wyznać drugiemu człowiekowi wszystkie wszystkie swoje tajemnice. A nie miałem jakichś może takich tajemnic, które myślałem, że zabiorę do, do grobu, wiecie, ale, ale miałem takie tajemnice, których się bardzo, bardzo wstydziłem, żeby ktoś ktoś się dowiedział, nie? I, i, i, i wyznając to sponsorowi, to, to gdzieś tam no, niesamowicie mnie to, mnie to uwolniło. jeszcze ja powiem, wiecie, bo no, jak gdyby ten, ten krok, już to powiedziałem, te, te inwentury, ten krok robienie, wiecie, bardzo mi, bardzo mi pomogło też, też słuchanie, słuchanie innych alkoholików, szczególnie takie długie wyjazdy w wniesienie posłania, gdzie jechaliśmy samochodem w, w, w Polskę, po parę godzin, wiecie, i te rozmowy, bo to tam one się głównie toczą na, temat, na tematy, na tematy te wspólnoty, programu i tak dalej, wiecie, taki, taki szeroki meeting I, i, i często mi to otwierało rzeczy, które, które mogłem jeszcze, jeszcze dopisać, o których na tamten czas po prostu zapomniałem, tak? Tutaj zresztą jest, jest dopisane, że ja jestem chory tak, tak chory jak moje sekrety, nie? Czyli im więcej będę starał się zachować, zachować dla, siebie, dla siebie rzeczy, tym, tym no, moja choroba E, e, jak gdyby nie będzie ustępowała. I fajnie, że mi to gdzieś, ja to ceniłem to bardzo, bo mogłem to dopisywać i, i, i w każdej chwili spotkać się ze sponsorem i, i, i pewne rzeczy, pewne rzeczy, te wszystkie, które dopisałem, e, doczytać. Także e, dla mnie, dla mnie, tak jak powiedziałem, krok piąty był bardzo, bardzo ważny, e, uwalniający, Zanim, za nimi krótko, ale to też nie, nie temat na dzisiaj, krok szósty i siódmy, jak poznałem te swoje te swoje ułomności, to, to bardzo szybko to gotowości do tego, żeby i, i żeby Bóg ode mnie je usunął i, i w kroku siódmym codziennie każdego ra dnia rano klękam i modlę się modlitwą siódmego kroku i proszę, żeby Bóg usunął ode mnie te wszystkie wady charakteru, wymieniając je na głos wszystkie, które, które, które posiadam. Nie? Także tyle, jeżeli chodzi o o krok, o krok piąty z mojej strony. Jak będziecie mieli pytania, to, to pewnie z chęcią odpowiem. Poprosiliście mnie też o, o podzielenie się z mojego punktu ty, tradycją piątą. I wiecie, dla mnie tradycja piąta dzisiaj jest bardzo jasna. Ona Wydawało mi się, że jest jasne, jak przychodziłem do wspólnoty, że każda grupa ma jeden główny cel mieć posłanie alkoholikowi, który jeszcze cierpi, wiecie, ale, ale ja wiele razy tą tradycję łamałem, nie? Ja wiele razy tą, tą, tą tradycję łamałem, często, często robiąc coś na własną rękę, często, często pomagając niekoniecznie alkoholikowi, wiecie, i dzisiaj wiem, że ja, my we wspólnocie nie mamy jak gdyby antidotum dla, dla wszystkich. My mamy rozwiązanie tylko i wyłącznie dla, dla, dla alkoholików. Pewnie, że są różne wspólnoty, które korzystają z, z, naszego, z naszego programu I, i znam też przypadki, gdzie, gdzie, gdzie nawet to zadziałało, że alkoholik przekazał program hazardziście czy czy, czy, czy komu innemu e, natomiast w moim przypadku to się nie sprawdziło ja próbowałem, mimo, bo ja jestem też narkomanem tak, natomiast w, w, ja e, e, jestem we wspólnocie głównie działam we wspólnocie, tylko działam tak naprawdę we wspólnocie anonimowych alkoholików, dostałem program dla, dla, dla alkoholików i kiedyś e, miałem taką, taką dwa razy sytuację, że że poprosił mnie narkoman o o, przyszedł na miting anonimowych alkoholików i poprosił, e, poprosił o, o rozwiązanie, i, i, i to się nie udało. No i to się nie udało, i dzisiaj wiem, że. Że, że ja mam tak naprawdę pomagać, pomagać alkoholikom. Nie? Pomagać alkoholikom, o czym mówi nasza tradycja. Też grupa, która, która, o której jest mowa w tej tradycji, czyli ma nieść posłanie tak naprawdę tylko, tylko alkoholikom. Czyli my się spotykamy, dzisiaj wiem, na mitingu w jasnym, w jasnym celu. Nieść posłanie alkoholikowi, który jeszcze cierpi. My się nie spotykamy tam w celach towarzyskich, w celach, nie wiem, robić sobie urodziny, robić sobie imprezy, czy jakieś inne rzeczy, tylko my się spotykamy w jednym celu. Nieść posłanie alkoholikowi, który jeszcze cierpi, czyli mamy się dzielić swoim doświadczeniem. No, najlepiej z, z, z, jak gdyby z, z programu 12 kroków, tak, z powrotu. Z, z powrotu do zdrowia, bo co nowicjusza, który przychodzi, interesuje, że, że komuś tam coś w, w, nie wyszło w domu, czy, czy gdzie indziej go interesuje, a przynajmniej powinno interesować to, jak, jak, jakie dostać rozwiązanie. Nie? Ja, ja też mam takie doświadczenia, że gdzieś tam byłem na mitingach, na których no, kiedyś tam rozwiązania dostałem i, i, i, i gdzieś no szybko z tych mityngów, z już na takie mityngi wtedy, wtedy nie wróciłem, odszedłem od wspólnoty na, na kilka lat. Dopiero trafiłem na meeting, gdzie, gdzie usłyszałem o tym, że jest rozwiązanie, gdzie, gdzie poznałem osoby, które mogą sponsorować i tak dalej i, i, i tak dalej. Wiecie, dzisiaj wiem tak naprawdę jasno, jak grupa powinna, powinna być podstanie. Ja powiem na, na przykładzie mojej grupy domowej. Tak? Moja grupa domowa Środa godzina 20 kredytowa 4 Warszawa e, jest grupa, która bardzo gdzieś tam prężnie e, niesie, niesie posłanie, działa. W, w, no, w, w, członkowie grupy są w, w służbach krajowych, w służbach e, regionu jest delegat. E, w, do służby krajowej, jest rzecznik e, regionu, są łącznicy do zakładów karnych, jest koordynator e, regionu e, zakładów karnych, jest e, łącznicy na detoks, są łącznicy do e, Warszawskiego Ośrodka Ruchu Drogowego, do Wordu. E, grupa wychodzi poza, e, jak gdyby poza ramy mitingu e, i, i niesie z tym głównym jedny, jedynym celem, niesie posłanie e, gdzieś e, na zewnątrz, wiecie, bo dzisiaj wiem, że byśmy się skupili, to zresztą nasi, e, nasi e, e, e, ojcowie założyciele e, przecież praktykowali to samo, oni nie siedzieli w, w, w domu na, na piętrze i czekali na, na alkoholików, tylko chodzili ich, tych alkoholików czukali nie? I dzisiaj, dzisiaj wiem, że my mamy to, to samo, tak naprawdę te, te same zadanie. My mamy wyjść do, jako grupa, wyjść, wyjść do ludzi, wyjść do, do alkoholików, na, na detoksy, nie wiem, na ulicę jest grupa, u nas na, na, na grupie jest, jest, jest grupa alkoholików, co chodzą na pustostany, do tych, do tych bezdomnych alkoholików szukają i, i gdzieś próbują pomóc. My mamy, my mamy wychodzić w ramach właśnie tej piątej tradycji. I, no i tak naprawdę indywidualnie każdego z nas, z dwunastego kroku, tak. Bo dwunasty krok mówi, co jak indywidualnie. Piąta tradycja precyzuje to grupowo, tak jak, jak mamy mieć to, to posłanie. Także z mojej strony to tyle. Dziękuję za to, że że mogłem podzielić się swoim, swoim doświadczeniem i, i dziękuję. Jeszcze.